wyglądać i bardzo też daje się zauważyć to, że koreańczycy uwielbiają przystawki. Zawsze z głównym daniem jest bardzo dużo przystawek, bardzo dużo rzeczy, które są donoszone przez kalnerki, czyli jeśli kimci powiedzmy zostanie zjedzone z tego małego spodeczka, na którym jest podane, to za chwileczkę kalnerki donoszą nową partię i tak jest ze wszystkim. Czy to są uważane,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 a trzecim tym stadium, tą trzecią e, częścią to jest właśnie wyjście do takiego karaoke baru i tam też oczywiście jest serwowany alkohol, współbiesiadnicy są bardzo już pijani, e, śpiewają, cieszą się, są bardzo zadowoleni, ale tam też trzeba uważać na to, że w którymś momencie e, do pokoiku karaoke, w którym e, przebywa grupa zaprzyjaźnionych powiedzmy mężczyzn, e, zostają wpuszczone e, śpiewaczki w cudzysłowie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 nie można połeczek kłaść na, bezpośrednio na stole, nie można, broń Boże, nalewać alkoholu samemu sobie, będzie się uważanym, będzie się współśrednicy będą uważać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 Lubią jeść, lubią się bawić i nieraz tego doświadczyłem na własnym żołądku i głowie. Ale w ogóle dlaczego ja mówię tylko i wyłącznie o jedzeniu dzisiaj? W sumie na początku podcastu powinienem to powiedzieć. Dzisiaj jest pierwsza część tego podcastu, na dzisiaj była zaplanowana pierwsza część tego podcastu właśnie koreańskiego. A że doszedłem do wniosku, że najwięcej będę mówił o jedzeniu, dlatego postanowiłem właśnie zacząć od jedzenia i dzisiaj jest właśnie pierwsza część koreańskiego podcastu. No dobrze, to chyba tyle. 20 minut. Może starczy, może już więcej nie będę mówił. Za tydzień zapraszam na kolejny odcinek Polskiego Detroit. Już nie będę mówił o jedzeniu, ale będę mówił o wielu, wielu innych rzeczach, które mi się podobały, nie podobały podczas mojego pobytu zeszłorocznego w Korei. Zapraszam do słuchania. Kontakt ze mną to polski Detroit gmail.com. A mój podcast, jeśli go słuchacie całkiem przypadkowo u kogoś na iPodzie, e, znajdziecie na stronie www.polskilitroid.com. Zapraszam serdecznie. Na razie, hej. Podcast Polskie Litroid od ponad pięciu lat w Twoich słuchawkach. Eto